Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 28. Część 3. Rozdział 4. Ze Smoleńska wychodziliśmy bramą z obrazem Matki Boskiej na most, a dalej przez zarzeczne przedmieście do, do Rochoburza. Konwój mój, podobnie jak z Krasnego, składał się z ośmiu ludzi, ale żołnierze nieraz rozsądniejsi od instrukcji im dawanych uważali, iż trzech żołnierzy również dobrze mogą mnie stróżować, jak i ośmiu. Gdyśmy wyszli za miasto, prosili więc podoficera, ażeby ich puścił na pokosy, co też on po długich targach, wziąwszy od każdego po kilkadziesiąt kopiejek, uczynił. W marszrucie na drogę ze Smoleńska do Dorochoburza i na powrót mają ośm czy dziesięć dni naznaczone. Podoficer chce mnie jednak jutro doprowadzić do Dorochoburza. Lecz ponieważ ani on, ani ja prędko iść nie możemy, więc postanowił oszukać chłopów, pokazawszy im stary blankiet i na mocy jego wziąć pod wodę. Zaoszczędzi sobie takim sposobem kilka dni, które strawi najowszy się do roboty. Idziemy nad nieprzańską drogą, podnosząc się ustawicznie z gór na doliny. Po prawej stronie mamy widok Dniepru raz wody jego błyszczą na błoniu, innym razem chowają się w lesie lub za górą, okolica wdzięczna wsie zdala od drogi ożywiają u stronia. Uszedłszy, przeszło mile, siedliśmy pod brzozą, czekając na żołnierza, który poszedł do pobliskiej wioski leżącej na boku od głównego traktu po podwodę. Podoficerowi mówiłem, iż nie uda mu się oszustwo, że chłopi poznają stary blankiet i mogą go oskarżyć. Śmiał się podoficer z moich uwag i był pewien swojego. Chłopi, mówił, czytać nie umieją, Zobaczą pieczęć i rzecz skończona. Dadzą pod wodę. A gdyby się ociągali, powiem im, że prowadzimy ważnego aresztanta, że zachorował, że zostawimy go we wsi na ich odpowiedzialności. Boją się oni żołnierzy i wszystko zrobią. Do oczekujących pod brzozą nadeszła podróżna kobieta w niebieskiej, w żółte kwiaty perkalikowej sukni. Siadła obok nas i przywitawszy zarekomendowała się jako żołnierka. Żołnierki są w ogóle wygadane i śmiałe, niepytane, opowiedzą swoje przygody, przymioty mężów, kłótnie z nimi, tajemnice całej roty, szczególnie tyczące się żołnierek, powtórzą słowa rotnego dowódcy. Od nich dowiesz się o kochankach wszystkich oficerów, o zdolnościach wojskowych każdego z nich, czy który zna się na służbie i okrada rotę, czy też nie zna służby i nie kradnie i tak dalej. W przeciągu kwadransa podróżna już nam opowiedziała historią i wewnętrzne życie roty, w której jej mąż służy. Dowiedzieliśmy się, że oprócz tego, że mąż jej... Za ucieczkę trzech aresztantów z partii, którą prowadził, został zdegradowany z podoficera na szeregowca i otrzymał dwa tysiące pałek. Biedny, nieszczęśliwy mąż, jak ona go wesoło żałowała, zostawiła go w Mochylewie, sama zaś idzie na trzy miesiące do domu w Niżegrodzkiej guberni, gdzie mieszkają jej rodzice i starsza jej córka. Nie tylko między żołnierzami prędko się zawiązuje znajomość, ale i między żołnierzami i żołnierkami. Potrzeba tylko kilka słów od pierwszego zobaczenia się do spoufalenia. Nieznajoma w pół godziny potem częstowała nas swemi podróżnymi zapasami, serem i bułką, a od żołnierzy brała fajkę, z której ciągnęła dym jak lwica paryska lub warszawska. Ta poufałość i okazywanie sympatii zwykła między ludźmi jednego sposobu życia i mnie jako będącego w wojskowym płaszczu spotykała. Żołnierka brała mi fajkę z ust bez ceremonii i żadnego pytania. Nie wiem, jakbym był dawniej przyjął takie dowody przyjaźni, lecz dzisiaj, zgnębiony i prześladowany gwałtem złączony z tymi ludźmi, Obojętnie słuchałem i przyjmowałem słowa i obyczaje Nowego Towarzystwa. Jeszcze żołnierka plotła nam o gospodarstwie swojem, gdy podwody zajechały, udał się fortel podoficerowi. Siedliśmy wszyscy, zabierając z sobą żołnierkę. I już lecimy po drodze wysadzonej jak drogi w Litwie brzozami. Chłop który nas powozi, jest to młody człowiek mający w swojej wsi urząd starszego, starszyzna. Włosy ma płowe, długie, na czole rozczesane i spadające na oba uszy, ubrany w kapelusz i w siermięgę z brunatnego samodziału. Podoficer przemawiał do niego z góry groźnym i surowym tonem, jakiego używają ludzie mający czyn i przed którym każdy Moskal się ukorzy. Furman tonem tym do reszty był przekonany, że się nam słusznie pod woda należy. Podoficer, okazawszy groźną powagę, łaskawie potem zapytywał go o urodzaje, o gospodarstwo, życie. — Kiepsko nam teraz — mówił chłop. — Urodzaje mamy liche, wszystko podrożało, brata wzięli do wojska. Pieniędzyśmy mu dużo dali, a mówią, że będzie znowuż nowy pobór. Podwody i powinności ziemskie coraz są uciążliwsze. Przechody wojsk, aresztantów, przejazdy urzędników – wszystko to na naszej głowie. Ale wszystko mniejsza, tylko żeby do wojska znów nie brali. Konie, jak w ogóle chłopi moskiewscy, miał nasz woźnica dobre – Pędziliśmy też, trzęsąc się i podskakując w szerokiem pudle telegi z przodu podniesionym. Kraj zniża się i ziemia coraz łagodniej faluje się. Na pagórkach i dolinach rośnie bardzo dużo brzozowych gajów. Piękna jest ziemia, gdy ją okryją brzozowe lasy. Biała kora drzew, zwieszone gałęzie okryte gęstym liściem. Wesoło szumią gdy wiatr powieje i ozdobnie stroją widoki. Poeci nasi polubili brzozę, gałęź jej jak warkocz płaczącej dziewicy schyla się nad mogiłą, a biała kora jak szata niewinności ją okrywa. Ileż to westnień wysłano za nią ze stron, gdzie jej tułacz nie napotyka? Któryś poeta wygnany na Kaukaz zobawczywszy ją w górach, wita jako drzewo rodzinne przyjaciółkę starą, która szumiąc pod oknami kołysała marzenia dzieciny. Gdy jesień opustoszy lasy, a z brzozy opadną z żółte liście, wówczas okolice okryte brzozowymi gajami smutniejsze są od sosnowych okolic. Ale jesień jeszcze daleko. Po co myśleć o niej, o jej burzach i słotach, kiedy teraz tak ciepło, zielono, a słońce zachodzi tak wspaniale, jak nadzieje sprzymierzonych w tej wojnie. Tak, nadzieje wspaniale się kończyć mogą, nie urzeczywistniwszy się wcale. Wojna może się zakończyć salwami, uroczystościami, traktatem wspaniałym, który ani ujmy jednej stronie, ani korzyści drugiej nie przyniesie. Wieczorem przybyliśmy do wsi, rozrzuconej na pagórku i w dolinie. Żółty pałac dziedzica i cerkiew murowana stoją na wyniesieniu, a chaty chłopów, staw, młynek i szynk, kabak schowały się w dolinie. Wyznaczyli nam kwaterę u bardzo biednego chłopa. Żołnierka z nami nocowała. Izba duża, piec ogromny, ławki wkoło ścian, stół, a w kącie czarny obraz, do którego kilkanaście cieniutkich, woskowych świeczek przylepiono. Zapełniały izby. Gospodarz i gospodyni byli już w wieku. Obok nich kupiło się dwóch żonatych synów z ośmiorgiem dzieci. Gospodyni poczęstowała nas szczami z jakiejś zieleniny, kwaśnym mlekiem i chlebem, za co wzięli ode mnie kilka kopiejek naznaczone mi przez rząd jako strawne, karmowe. Nazajutrz mieliśmy dużo kłopotu z podwodami. Chłopi w tej wsi nie chcieli dać podwody bez pokazania blankietu pisarzowi dworskiemu, który umie czytać i dowie się z niego, iż nie mamy prawa upominania się o nie. Podoficer jako doświadczony człowiek i w tym trudnym razie dał sobie radę. Przybrawszy o ile mógł i umiał surową powagę, wyzywał chłopów po oficersku i groził, że zostawi mnie we wsi na ich odpowiedzialności. Chłopi Przelęknieni ustępowali powoli, aż nareszcie, poszeptawszy coś między sobą, zaprzęgli nam konie. Dalsza okolica wyrównywa się, pagórki znikają, równiny szerokie, błonia i spłazy piaszczyste zastąpiły doliny i wesołe pagórki. Przewoziliśmy się dzisiaj na promie przez Dniepr i już Dojeżdżamy do Dorochoburza, świecącego się na stoku góry nad Dnieprem. Dniepr jest tu wąską rzeką, płynie w płytkiej i szerokiej dolinie. Zabrzeża łagodnie zaokrąglają się i niewysoko się podnoszą. Od Dorochoburza zaczyna Dniepr być spławnym, lecz prócz tratew inne statki po nim płynąć jeszcze nie mogą. Głębokość jego wynosi tu pół sążnia, szerokość zaś do sześćdziesięciu sążni. Źródła jego znajduje się na stokach zachodnich ałuńskich gór w Trzęsawicach w Bielskim Powiecie. Płynąc ku Polsce wzmaga się coraz bardziej, aż wreszcie staje się wielką rzeką mającą w kijowskiej guberni dwieście pięćdziesiąt a w hersońskiej 400 sążni szerokości. A przepłynąwszy 240 mil wpada do morza, tworząc liman mający od 3 do 10 wiorst szerokości. Kotłowina nadnieprzańska ma pół mil kwadratowych. Brzeg prawy Dniepru jest wyższy i bardziej zaludniony niż lewy. Lewy zaś w ogóle jest błotnisty, komunikacje na nim trudniejsze. Z tego też powodu, jak i dlatego, że przecina wszystkie drogi idące do Wielkorosji, jest doskonałą obronną linią dla wojsk polskich przed wojskami maszerującymi z Moskwy. Idąc do kancelarii komendanta inwalidów stojących w Dorochoburzu w garnizonie, Przechodziliśmy przez główniejsze ulice miasta, niebrukowane, zabudowane drewnianem domostwem i puste. Rozrzucone na miejscu nierównem, z daleka ma obiecujący pozór. Rynek bazar zbudowany jest pod górą, kilka zaś nowszych ulic ciągnie się na pochyłościach i na górze. W cerkwi w Dorochoburzu znajduje się kilka Najzacniejsza z nich jest cerkiew Soborna, wybudowana na górze, z której panuje całej okolicy. Góra Soborna i miasto pamiętne jest bitwą 1812 roku. W czasie odwrotu Napoleona z Moskwy Ney, w celu zabezpieczenia przeprawy Francuzów przez Dniepr opierał się czas jakiś nacierającym Moskalom. Moskale pod dowództwem Miłoradowicza uderzyli na ariergardę francuską i wdarli się za nią do miasta. Dopiero artyleria baterii na górze Sobornej wstrzymała atak i zmusiła do cofnięcia. Góra Soborna była oszańcowaną i opalisadowaną, a żeby więc wyparować Francuzów z drochoburza, potrzeba ją było w przód zdobyć. Jakoż przygotowawszy się do szturmu, Moskale atakowali szańce, które Francuzi opuścili, cofnąwszy się do drugiej połowy miasta, a którą spaliwszy, pośpieszyli za główną armią. Prócz bitwy z Francuzami nazwa do Rochoburza... Przypomina nam bitwę na początku XVI wieku zaszłą między Polakami i Moskalami nad rzeką Wedrożą, między wsiami Łopatynem i Wedrożą, niedaleko do Rochoburza. Konstanty Ostrocki miał bardzo słabe siły złożone z cokolwiek piechoty i trzech i pół tysiąca jazdy. Moskale znacznie byli mocniejsi. Mieli albowiem czterdzieści tysięcy wojska. Bitwa była zacięta. Męstwo naszych długo chwiało zwycięstwem nieprzyjaciela, aż wreszcie siła przemogła. Szczupłe szeregi i zupełnie przerzedzone naszych wojsk zostały przełamane. Dzielnego Ostrokskiego Moskale wzięli do niewoli, z której w kilka lat później uciekłszy również w stanowczej bitwie jak nad Wydrożą zemścił się za przegraną i niewolę, zupełnym zwycięstwem pod Orszą. Inne wspomnienie historyczne sprowadziło mi do pamięci obraz triumfu Polski pod Dorochoburzem, który Bohomolec tak opisuje. Dnia 30 września 1617 roku Chotkiewicz hetman wielki litewski, który obozem pod Dorochoburzem leżał, przybył do Królewicza pod Smoleńsk dla wspólnej rady o dalszych postępkach wojennych. Stanęło na tem, iść pod Dorochobusz i tam oba wojska złączywszy, dobywać tego zamku. Ruszył się więc Królewicz swym wojskiem dnia 4 października, i przez pustynię niedawno najosiedlejszego i najżydźniejszego kraju ciągnąc, szóstym obozem stanął pod Dorochoburzem. Zaczem, gdy zgromadzony lud pod zamkiem na przestronnych łąkach Polski i Litewski rozciągnął swe szyki, nieprzyjaciel ujrzawszy tak ogromne wojsko stracił serce i poddanie swej fortecy ofiarował. Z trzeciego dnia miasto poddało się na imię Władysława jako cara moskiewskiego. Dwóch moskiewskich wojewodów, Ododurow i Teodor Sumow, wyszli z miasta prowadząc sobą pułk, tysiąc strzelców z szlachty samej złożony. Za nim szli inni żołnierze, potem stan duchowny w procesji z krzyżami i obrazami, na koniec obywatele z chlebem i solą. Władysław siedział pod namiotem otwartym, otoczony dworem i wojskiem. Przyjmował ich z miłą twarzą, a krzyże i obrazy, które mu kapłani podawali, całował podług ich zwyczaju. Wojewodowie, złożywszy u nóg jego chorągwie, padli na twarz, prosząc Odpuszczenie swej winy i sprzeciw swemu panu targnąć się śmieli toż samo czyniło pospólstwo, przyrzekając mu wierność i posłuszeństwo. Trzy godziny czekałem na oficera siedząc na progu w sieni pod bagnetem żołnierza. Miałem więc dosyć czasu patrząc na miasto, które stąd widać było jak na dłoni i na okolice rozpamiętywać pamiętne wydarzenia i walki tutejszych okolic. Smutno mi było, bo czyż niewolnik u tego narodu, któremu ojcowie niegdyś rozkazywali, może mieć wesołe chwile? Smutno mi było, bo oto jestem między narodem, który walcząc i najeżdżając przez kilka wieków moją ojczyznę, Stał się wreszcie jej panem i ciemiężycielem. Smutno mi było, bo dotąd nie wydarliśmy naszym wrogom tajemnicy zwycięstwa. Przybył wreszcie oficer i obecnością swoją rozpędził smutne myśli. Stanowszy przede mną, pytał się podoficera, czy spokojnie w drodze zachowywałem się, i kazawszy zrewidować moje rzeczy, odszedł, a mnie odprowadzili do więzienia. Więzienie murowane stoi za miastem przy wjeździe ze smoleńskiej drogi. Dali mi osobny numer i pozwolili chodzić po podwórzu. Dla niepoprawnego radia Pl czytała Katarzyna.